Arystokracją duchową polskiej młodzieży, bo takcy jesteście. I z siostrą Oliwią żeśmy ustalili, że najpierw ja będę mówił, aż mi siostra odbierze głos, a potem będzie siostra mówić, a ja nie będę odbieram głosu, bo jestem grzeczny. <śmiech> Dobrze, przynajmniej mam taką nadzieję. E, oczywiście nastająco. E, I moi drodzy, e, zanim zacznę mówić to, co chciałem, czym się chciałem podzielić, to parę tak prywatnie o mnie. Czuję się prześwietlony jak VPN, nie przez ojca Pawła, ale tak prywatnie. Otóż urodziłem się, patrzę chłopak, czyli powtórzę zwyczajna wersja człowieczeństwa. Jako nastolatek, miałem rodziców, którzy 5 lat temu zmarli od dwoje, jedno po drugim, 7 tygodni odstępu. Jako nastolatek, najpierw czuję się bardzo kochany przez rodziców i bezpieczny na tym świecie, taki mały książę chroniony przez rodziców, przez ich miłość i byłem prowadzony przez rodziców w przyjaźń z Jezusem od dzieciństwa. Po pierwszej komunii zapisałem się do ministrantów z własnej inicjatywy, potem do łazy Byłem niemal codziennie na muszu i bo chciałem taki już. Codziennie od szóstej klasy czytałem jedną książkę, nawet do szkoły chodziłem, grałem w piłkę 4 godziny, trójsko poprawiałem no i, i, i nawet czasami lekcje odrabiałem. Ale byłem codziennie na 4 godziny piłka, msza święta codzienna, jedna książka codziennie czytana od szóstej klasy z wyż. No i nawet jeszcze jak mówię do szkoły, chodziło, do szkoły chodziłem, żeby odpocząć i czasami nawet odrabiałem lekcje. I, I od jak miałem tam naście lat, miałem wiele marzeń, aspiracji sportowych, zapytałem się na świetnego trójskoczka. Już wtedy prawie ten wzrost, ale nie ta waga jeszcze, jedna trzecia tej wagi, więc mając 14 lat skakałem więcej niż, 16 -latki, niż był rekord polskich młodzików. Mimo, że skakałem na, na piachu, nie na tartanie, bez trenera, bez techniki, ale takie mięśnie, takie zawarcie. Do klubu się nawet chciałem jakiegoś zapisać, ale mam powiedziała, że to są komunistyczne kluby, no i dałem to spokój. W każdym razie miał jakieś aspiracje sportowe i to na poważne, literackie, pisałem podobno najlepsze wypracowania w liceum, co się rzadko zdarza, żeby zwyczajna wersja człowieczeństwa, czyli chłopak pisał. Dobrze, nawet lepiej niż dziewczęta, a nie mnie oceniać. No ale największym moim marzeniem była żona i dzieci. To była bezwzględnie największa aspiracja. I te moje od, od, od rana do wieczora marzyłem o żonie i dzieciach, o, o małżeńskiej rodzinie. I te moje najpiękniejsze już marzenia, już nie mogą być piękniejsze, pokrzyżował mi mój największy przyjaciel, którego nazywamy Bogiem, bo mi zaproponował kapłaństwo. Kłóciłem się dniami, nocami, bo znaczy dniami to nie, bo nie miałem czasu, ale nocami, yy, żeby sobie wybił z głowy Bóg, że ja będę księdzem, ale po paru nieprzespanych nocach, jedynych w życiu nieprzespanych nocach, pomyślałem sobie w klasie maturalnej, że mam jasność sprawy, albo posłucham Boga, albo siebie, no prosta sprawa. Ja chcę małżeństwo i rodzinę, Bóg nie proponuje Państwo wiedział, jak to proponować, tak żeby było dla mnie jasne. No i z dwojga złego postanowiłem posłuchać bardziej Boga niż siebie. I do tej pory sobie, za to, sobie samemu za to dziękuję. Poszedłem do seminarium jeszcze z nadzieją, że mnie wyrzucą w No ale... I byłem, jak to się mówi, sobą. Myślałem, że to wystarczy, że mnie wyrzucili. Okazało się, że nie przeceniłem siebie. Nie wyrzucili. Poszedłem na parafię i wtedy odkryłem, co to być księdzem, bo mi w seminarium o tym nie mówili. Tak, tak po prostu odkryłem, że ksiądz to jest mamusze, tatuś. Trochę mamusia, trochę tatuś, bo Bóg jest spełnią, nie jest ani kobieta, ani mężczyzną, spełnią, kocha nas miłością, mówiąc po ludzku tatusiowo mamusiową, no, a ksiądz ma być świadkiem tegoż Boga, który nie jest ani kobietą, ani mężczyzną i mam być, umieć kochać i, i jak mama, i jak tata naraz, dwa w jednym. No więc dobrze mi było w parafii, trudno sobie wyobrazić większe szczęście, gdy odkryłem, że Pan Bóg mnie nie rozczarował, proponując mi koniec świata dla mnie. Bo małżeństwo i rodzina mi się wydawało moim światem, a kapłaństwo wydawało mi się końcem świata. I tylko dlatego, przyszedłem na seminarium nie z mojej inicjatywy, dobrowolnie i świadomie, ale tylko dlatego, że uznałem, iż Bogu warto zaufać bardziej niż sobie. Więc to był dla mnie koniec świata. Kapłaństwo się okazało początkiem nowego świata. Świata, w którym jestem mamusią, tatusiem i kimś bardzo szczęśliwym. I mam to samo, co bym miał w małżeństwie rodzinie, tylko inaczej. Też wielka miłość i wielkie więzi z ludźmi, których traktuję jak moich yy, najbliższych krewnych. Myślał ksiądz Wisłą, mówiąc uśmiechem, bo zazdrościł mi, że mi jest tak dobrze w parafii. Wysłał mnie na studia do Rzymu, to wtedy się wdawał daleko, żebym sobie chyba już nie miał kontaktu z moim przyjaciółmi z parafii. I na studia z psychologii, więc dał mi znać, że coś w moją psychiką nie tak. No bo kto studiuje teologię, to traci wiarę, to jasne. Kto studiuje filozofię, traci rozum, też jasne. Kto studiuje psychologię, traci zdrowie psychiczne, się w ogóle miał. A kto studiuje filozofię, a kto studiuje historię, ten traci czas. Więc każdy, każdy coś traci. Ja tylko czasu nie straciłem, bo historię nie studiowałem, ale wszystko inne już powinienem stracić. No i studiowałem u z Janów. Siedziałem pod portretem tego księdza. No i koledzy mnie tam pytali, koleżanki, czy to jest jego portret, czy mój. Powiedziałem, nie jestem pewien. Jak mam dłuższe włosy, jeszcze jestem bardziej podobny do księdza Bosko. Dla nich tajemniczonych Bosko po włosku znaczy las, znaczy po polsku, czy tłumacząc słowo, nazwisko nie tłumaczymy, ale słowo Bosko znaczy las. Ksiądz Giovanni Bosko nazywał się ksiądz Jan Las, po prostu. I pytają się Salezjanów włoskich, którzy nieco znali angielski, jak będzie San Bosko po angielsku. San Bosko, czyli święty Bosko. No i nie bardzo wiedzieli, jak to przetłumaczenie proste. Holy Wood! Holy Wood, sam bosko, święty las. Holy Wood. A no, to tak na marginesie. W każdym razie na w psychologii odkryłem, komu są potrzebni psycholodzy. Mianowicie tym, którzy nie mają przyjaciół, albo tym, którzy mają przyjaciół, ale nie korzystają z ich przyjaźni. Na przykład nie korzystają z przyjaźni Boga, czy z przyjaźni rodziców, czy innych mądrych ludzi. To nawet jak mają takich przyjaciół, także na Ziemi, ale nie korzystają z ich przyjaźni, czy nie mają przyjaciół na Ziemi przynajmniej, w najbliższym ozoczeniu, no to będą potrzebowali pomocy psychologa, ale lepiej mieć przyjaciół. W jednym z filmów, nieważny tytuł, bo sam film jest taką powierzchowną komedią, ale jedno, jedno zdanie było piękne. To był taki film o Australijczyku z buszu, którego go do Nowego Jorku i ktoś nam powiedział na jednym z przyjęć muszę iść do psychologa. I ten Australijczyk nie słyszał słowa psycholog wcześniej, pyta się, ten dzikus, że tak powiem, pyta się o kogoś, co to znaczy psycholog? A to jest ktoś, do kogo idziemy, jak mamy problemy. A, A u nas tam w buszu, to idziemy, jak mamy problemy, to idziemy do przyjaciół. Nie do psychologów. I jakby chyba po trzecim roku ktoś mi z kolegów spytał księży, czy ty się już czujesz psychologiem? Ja nie, daj, da, nadal się czuję normalny. Tak <głosy> na marginesie. E, w każdym razie, po powrocie ze studiów, na no to już wiadomo, ksiądz Paweł wy, wyliczył te różne moje zajęcia, głównie wykłady z psychologii, z pedagogiki, spotkania z młodzieżą. Na pierwsze takie spotkanie w 88 roku zaprosił mnie milicjant do jednych, do szkół w Szydłowcu koradomia. On tam pracował w Wydziale Prewencji. Słyszał mnie na jakimś sympozjum już po moich studiach. Podszedł do mnie, przedstawił się, że jest milicjantem, był tam po cywilnemu i zaprosił mnie. Mówi, ja chodzę do szkół, jestem pracownikiem Wydziału Prewencji i ksiądz Marek mnie tak zaciekawił tym wykładem, że chce zaprosić do tych szkół, do których ja chodzę. Mówi, mnie nie wpuszczą. 88 rok. Jeszcze to komunistyczne. A ja on powiedział, no to ja, ja przekonam dyrektorów, żeby puścili. No to pana zwolnią z pracy, powiedziałam do tego milicjanta. On mi zaryzykuje. No i zaryzykował. I trzy dni później już miałem wszystkie szkoły yy, załatwione. Yy, I od tego czasu spotkałem ponad, grubo ponad ćwierć milionów młodzieży polskich szkołach na żywo. Yy, a więc spotkania z młodzieżą, rozmowy dualne, rekolekcje, dużo pisze. Yy, yy, to w internecie się Paweł wspomniał, gdy starcem psa dziewiecki i, i, i słowo klucz, na przykład miłość. Yy, małżeństwo, rodzina, zakochanie, uzależnienia i, i wtedy się znajdą teksty na ten temat. No i pracuję w Powołań od wielu lat, także w Europejskim. Za, za rok w Warszawie robimy drugi już w Polsce Kongres Europejski procesu Powołań. Siostrę Oliwia, teraz zapraszam, 3-6 lipca u Ojcu Barnabitu w Warszawie, blisko lotniska. Pracuję nadal w Durzbasesie Powołań. No i, i, i wiele tam jeszcze innych rzeczy. No i jestem szczęśliwy. No to już teraz wiecie, co do za to stoi przed Wami. No to teraz do pracy. Chcę powiedzieć o dwóch rzeczach. Mianowicie, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być mężczyzną. I potem, co to znaczy pokochać. Kobieta mężczyznę, mężczyzna kobietę. Do przerwy, mam nadzieję, może do jeszcze pytań zdąży to pierwsze, po przerwie to drugie, a potem siostra Lewia mi zabierze głos. A więc, kim jest kobieta, kim jest mężczyzna? To pierwszy blok i drugi blok, jaka wzajemna relacja, jaka najpiękniejsza, jakie zagrożenia przy okazji wyjdą. No to ruszamy z pierwszym blokiem, mianowicie y, kobieta i mężczyzna, porozmawiajmy poważnie i dojrzale na ten temat. Otóż y, od czego zacząć? No od Biblii, od początku historii. Mianowicie, gdy Pan Bóg stworzył y, Wszechświat, i jest to miejsca, to sobie sam skomentował, co Biblia y, zauważa, że wszystko, co stworzył, było dobre. To jest pierwszy komentarz Boga na temat stworzenia w ogóle. Wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. Drugi komentarz w Księgi Rodzaju na początku to to, że uczynił nas na swój obraz i podobieństwo. Czyli, że człowiek jest kimś wyjątkowym we świecie, bo jesteśmy kimś jedynym stworzonym na podobieństwo Boga. Trzeci komentarz to, było, to była samotność człowieka. Że pierwszym złem jest samotność człowieka. A wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Wyjątkowe stworzenie to człowiek, bo to ktoś jedyny podobny do Boga. I pierwszym złem dla człowieka jest samotność. Nie grzech, nie śmierć, tylko samotność. Samotność jest grzechem i śmiercią, można powiedzieć, czy, czy czymś gorszym niż grzech i śmierć. Pierwszym złem dla człowieka jest samotność. I zauważ, i dlatego Bóg, mówi Bóg, nie dobrze człowiekowi samemu. I uwaga, do kogo to mówi? Do Adama, który żyje w raju w przyjaźni z Bogiem. Nie mówi to do jakiegoś, mówiąc uśmiechem, alkoholika, narkomana czy egoisty, który żyje w osamotnieniu, w, w rozpaczy, mówi to do Adama, który jest zaprzyjaźniony z Bogiem, który żyje w raju, w którym się Bóg przechadza i który żyje w obecności Boga. Więc Ja się aż boję od tego powiedzieć, ale to Bóg mi to wyjaśnia i każdemu z nas. Mianowicie samo ograniczenie się Boga, Bóg, który kocha Adama, i yy, Mówi Adamowi, Adamie, to, że ja Ciebie kocham i że Ty żyjesz w przyjaźni ze mną i w mojej obecności, nie wystarczy Ci do szczęścia. Nie wystarczy Ci do szczęścia. Ja, Bóg, Ci nie wystarczy do szczęścia. To mówi Bóg, ja bym nigdy na to nie wpadł. Yy, ja, człowiek, nie odważę mi się nawet tak myśleć, nawet gdybym tak poczuł. Ja, Bóg, Ci nie wystarczy, Adamie, do szczęścia, mimo że jesteś ze mną zaprzyjaźniony. Więc nie tylko, gdybyś Adamie był, odszedł ode mnie, schował się przede mną w krzaki, ale także wtedy, w tej fazie życia, w której jesteś ze mną zaprzyjaźniony, jesteś moim przyjacielem, to ja ci to szczęścia nie wystarczy. Potrzebujesz jeszcze miłości człowieka, kogoś równemu, równego tobie i człowieka drugiej płci. I dlatego Bóg stwarza Ewę, żeby Adam mógł pokonać samotność, żeby Adam był w pełni szczęśliwy. Bo w pełni szczęśliwi jesteśmy wtedy, kiedy jesteśmy zaprzyjaźnieni z Bogiem na życie i śmierć i kiedy jesteśmy w relacji miłości z drugim człowiekiem, zwłaszcza z sobą drugiej płci. Zwłaszcza za sobą drugiej płci. To są komentarze Boga, a pierwsze polecenie Boga, nie już nie komentarz, tylko polecenie Boga, jakie jest, a danie Ewo, bądźcie płodni, roznażajcie się. To już jest pierwsze, pierwsze polecenie jest małżeństwo. Nie to, żebyśmy kochali Boga, nie to, że, nie przykazania. Pierwszym poleceniem Boga jest małżeństwo. A pierwszym cudem Boga, kiedy jest przed nas w swoim Synu, jest cud dla nowożeńców w Kanie Galwejskim. A jeszcze wcześniej, kiedy Syn Boży miał przyjść na tą ziemię, poczekał Bóg ze zwiastowaniem, aż Maria poślubi Józefa. Żeby Syn Boży przyszedł w domu, w którym są małżonkowie. Nawet jeśli Józef nie jest ojcem fizycznym Jezusa, ale jest małżonkiem Maryi. A więc... I kończy się objawienie w apokalipsie przyjdź baranku do ulubienicy, mówiąc najkrócej. Od początku do końca małżeństwo. To jest istota objawienia Bożego, istota chrześcijaństwa też. Mówiąc już od razu, kto walczy z małżeństwem i rodziną, ten walczy z Bogiem i człowiekiem. Ten walczy z Bogiem i człowiekiem. Ale po kolei, w każdym razie wracamy do pierwszego polecenia. Pierwsze polecenie Adami i Ebo, Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. To trzeba dokumentować. Otóż płodność w Izraelu była błogosławiona tylko w małżeństwie. Poza małżeństwem, jak wiecie, kamienowaną. No, szkoda, że nie mężczyzn, ale kobiety, no trudno. Teraz uczestną formą kamienowania kobiet to jest antykoncepcja hormonalna. To, jest, to się niewiele zmieniło. Mężczyzna służy, a kobieta się kamienuje zbędnymi hormonami. Na, na jedno wychodzi, może nawet gorzej kobieta się samo kominuje. To jest szczyt naiwności kobiet i cynizmu mężczyzn, ale to inny temat. W każdym razie Bóg mówi bądźcie później roznażajcie się, to znaczy najpierw bądźcie małżonkami. Czyli mówiąc współczesnym językiem, to pierwsze polecenie brzmi mniej więcej tak. Adam i Jewo wszystkich czasów. Pokochajcie siebie nawzajem tak bardzo, byście chcieli być ze sobą do śmierci, małżeństwo i byście pragnęli mieć dzieci. Rodzina. To jest pierwsze polecenie Boga, Miłość, powołanie do miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Pierwsze powołanie Boga. A jakie, jakie pomysły ma współczesny świat? Zawsze, ale zwłaszcza współczesny. No, mamy trzy pomysły. Feministki mówią – kobieto, wal z mężczyzną. Aktywiści gejowscy mówią – kobieto i mężczyzno, izolujcie się od siebie, wiążcie się tylko z własną płcią. A ludzie wyuzdani mówią kobietę i mężczyzna zabawcie się sobą i zapomnijcie o sobie i zabawcie się potem następnymi partnerami. A więc feministki proponują walkę kobiet z mężczyznami, aktywiści gejersy proponują izolację kobiet i mężczyzn od mężczyzn, a ludzie wyuzdani proponują bawienie się. Mężczyzna bawi się kobietą, kobieta bawi się mężczyzną, to już to drugie jest technicznie trudniejsze z różnych względów, o których dobrze wiemy. A więc Bóg nam podpowiada, pierwszym powołaniem jest małżeństwo i rodzina. To jest najpiękniejszy sposób pokonania tego największego zagrożenia, jakim jest samotność człowieka. Dzięki małżeństwu i rodzinie człowiek nie tylko nie jest samotny, nie tylko pokonuje samotność, ale pokonuje w najpiękniejszy sposób. To jest naj, największa droga radości na tej ziemi. I to jest miłość, która wręcz, jak Jezus nam wyjaśni, symbolizuje miłość Boga do człowieka. To jest wręcz odtworzenie na ziemi tego, co nas czeka w niebie i tego, co jest w Trójcy Świętej. Bóg jest rodziną, jest wspólnotą kochających się osób, jest, jest rodziną, nie mówię małżeństwem i rodziną w naszym znaczeniu, ale jest wspólnotą osób, po mówiąc rodziną i y, kobiety i mężczyźni, którzy się wiążą miłością małżeńską i prawną mieć dzieci, naśladują miłość w Trójcy Świętej i naśladują to, co będzie z nami, kiedy spotkamy się twarzą w twarz z Bogiem. Dlaczego to jest pierwsze powołanie człowieka? Dodajmy, przed grzechem pierworodnym było to jedyne powołanie. Gdyby, to jest ważne, żeby dodać. Gdyby nie było grzechu pierworodnego, nie byłoby powołania kapłańskiego ani, ani zakonnego. Byłoby tylko powołanie do małżeństwa. Inne powołania, te właśnie kapłańskie i do życia konsekrowanego, szerzej, stały się potrzebne po grzechu pierworodnym. Kiedy Adam i Ewa zaczęli siebie nawzajem od, od, odrzucać odpowiedzialnością. Adam mówi, to Ewa mnie skusiła, Ewa mówi, to to szatan, czy, czy wąż. Kiedy zaczynają się chować jedni przed drugimi, kiedy syn ich syn zabija ich, ich drugiego syna, Kain zabija swojego brata. Więc kiedy zaczęły być tragedie w małżeńskiej rodzinie, stali się potrzebni nieliczni, powołani do tego, by pomagać małżonkom i rodzicom w trwaniu w małżeńskiej, w miłości małżeńskiej rodzicielskiej. Więc w pierwotnym zamierze Boga było tylko małżeństwo. Małżeństwo i rodzina. My jesteśmy powołaniami wtórnymi, że tak powiem, awaryjnymi po grzechu pierworodnym i po tych skutkach tegoż grzechu. A więc to jest pierwsze powołanie do małżeństwa i rodziny, kobiety i mężczyzny. I teraz, dlaczego kobieta i mężczyzna? I czym się różnimy? Dlaczego jesteśmy sobie tak potrzebni? Dlaczego miłość nieodwołalna kobiety i mężczyzny jest nie tylko najpiękniejszym na ziemi symbolem miłości Boga do człowieka, ale jest też najradośniejszym sposobem życia. Otóż dlatego, że nic tak nie cieszy, jak wzajemna miłość mężczyzny do kobiety i a zwłaszcza męża do żony i żony do męża. Nic tak nie cieszy. I w związku z tym nic tak nie boli, jak brak miłości w relacji kobieta-mężczyzna, a zwłaszcza w relacji mąż-żona. Nic tak nie boli, dlatego że nic tak nie cieszy, jak więzi pozytywne. I los ludzkości, Bóg wie o tym, los ludzkości zależy najbardziej od tego, co dzieje się między kobietą a mężczyzną w ogóle, a zwłaszcza między mężem i żoną, a w konsekwencji między rodzicami a dziećmi. Od tego najbardziej zależy nasz los. Nasz los zależy od wielu czynników od stanu zdrowia, od, od państwa, w którym żyjemy, od, od ekonomii, od, od klimatu, od tysięcy rzeczy. Ale najbardziej od tego, co dzieje się między mężem a żoną. Mogę być szczęśliwy nawet wtedy, kiedy, kiedy kocham kogoś, kto mnie nie kocha, pod jednym warunkiem, że nie jest to mój małżonek. Że nie jest to mój małżonek. Jeżeli kocham ludzi, którzy mnie nie kochają, mogę i tak być szczęśliwy. Ale jeżeli mam, miałbym żonę, którą bym kochał, a ona by mnie nie kochała, nie byłbym szczęśliwy. Bo tu jest, to jest jedyna forma miłości, do której istoty należy wzajemność. Ja kocham Ciebie, a Ty kochasz mnie. Przy miłości na przykład rodzicielskiej, która nie jest już sakramentem, tam może być tylko jednostronność. Rodzice mają ślubowali kochać dzieci, przyjąć dzieci z miłością, a dzieci, mają, a, a dzieci potem pójdą w świat, odejdą do rodziców. Opuści mężczyzna ojca i matkę, opuści kobieta ojca i matkę. Nie ma sakramentu rodzicielstwa i nie musi to być wzajemnej miłości. Rodzice mogą być szczęśliwi, jeśli nawet dzieci ich nie kochają, ale rodzice kochają siebie nawzajem, bo to oni są dla siebie najważniejszymi osobami na tej ziemi. Więc Bóg świetnie wie, podsumując tę część pierwszą wstępną, że los ludzkości i los każdego z nas zależy najbardziej od tego, co dzieje się między kobietą a mężczyzną, powtórza, zwłaszcza między mężem i żoną i w konsekwencji między rodzicami a ich dziećmi. I teraz, dlaczego, czym się różnimy my, mężczyźni i kobiety? Że możemy dzięki wzajemnej miłości pokonać maksymalnie samotność i tworzyć takie więzi, że, że stajemy się wręcz obrazem miłości Boga człowieka i mamy radość, której nam nikt nie zabierze. Różnimy się wszystkim, czy prawie wszystkim. Otóż łatwiej powiedzieć, co mamy wspólnego, niż czym się różnimy. Wspólną mamy naturę człowieka i godność dzieci Bożych. Wszystko inne właściwie to jest różne. A więc to, co najważniejsze, mamy wspólne. Jesteśmy kością z kości i krwią z krwi człowieczeństwa. A więc mamy, powtórzę, tą samą godność, naturę ludzką. Jesteśmy i kobiety, i mężczyźni, a nawet mężczyźni. Jesteśmy podobni do Boga, bo tak jest nasza natura. I mamy godność dzieci bożych. Jesteśmy powołani do miłości, do świętości, do naśladowania Jezusa. No, to, co istotne, mamy wspólne. Wszystko inne mamy inne. Otóż kobieta i mężczyzna to są dwa różne sposoby bycia człowiekiem. Jedno i drugie jest człowiekiem. A to są dwa różne sposoby bycia człowiekiem. Mówiąc dokładniej, dwa różne sposoby przeżywania człowieczeństwa i komunikowania, wyrażania człowieczeństwa. Dwa... Jesteśmy dwoma różnymi sposobami bycia człowiekiem, i w związku z tym, dlaczego? Dlatego, że w sposób różny przeżywamy nasze człowieczeństwo i w związku z tym nasze więzi, także ze sobą i z innymi, i, i, i w sposób różny komunikujemy nasze człowieczeństwo. Inaczej przeżywamy, inaczej komunikujemy. Różnimy się poza naturą godnością i powołaniem różnimy się wszystkim. No to zobaczmy. Najpierw różnice cielesne, najpierw się różnimy ciałem. Może zanim wejdę w te szczegóły, jeszcze takie dopowiedzenie, ponieważ jest tu więcej dziewcząt, niż chłopaków, to mogę powiedzieć prawdę. Otóż, bo tak to się bał, otóż dlaczego, dlaczego Bóg stworzył najpierw mężczyznę? No proste, bo nawet Bóg zaczynał od zera. Po drugie, dlaczego szatan kusił najpierw Ewę? No bo szatan jest inteligentny. I wie, kto tu rządzi. Jeśli by szatan skusił najpierw Adama, to jest proste, nie trzeba szatana, to każdy ma skusić mężczyznę, nie potrzeba szatana. Jeśli by skusił Adama najpierw i Adam poszedłby kusić Ewę, to Ewa by go wyśmiała. A jak szatan dał radę skusić nawet Ewę, no to już Ewa sobie odmieniała Adama, wokół kłopalca jak chciała. A więc, dlatego, że Ewa jest ważniejsza, dlatego szatan inteligentny zaatakował ważniejszy element w relacji kobieta-mężczyzna. Dlatego, jak ktoś powie, no ale Bóg stworzył kobietę zaledwie do pomocy mężczyźnie. Nie zaledwie, tylko aż. Otóż, kto potrzebuje pomocy? Silniejszy czy słabszy? Słabszy. Kto udziela pomocy? Silniejszy czy słabszy? Silniejszy. Więc, ponieważ kobieta jest po to, żeby pomagać Adamowi, żeby stał się wreszcie podobny do Boga, no to tu kobieta jest z górą. To do silniejszego idziemy po pomoc, nie do słabszego, a mądrzejszego, silniejszego bardziej dojrzałego. To, żeby było jasne, panowie. I tutaj... E, kto, kto biega? Chłopak za dziewczyną, czy dziewczyna za chłopakiem? Kto się oświadcza? Dziewczyna chłopakowi, czy chłopak dziewczyny? Kto, jest dla kogo jest skarbem? To wszystko jest jasne. Proszę bardzo. I fajny kawałże, że Bóg mówi do Adama. Adam, daj mi oko, siedem żebel, rękę, nogę ile y, lewe płuco. Chcę zrobić coś fantastycznego. Adam tak patrzy... Boże, a co zrobić z bro? Od razu brod? Wy... Dla, dla, dla Panów bijących brawo wyjaśniam, że, nie, nie, że ewe stworzył Bóg nie z żebra dama, bo żebra można zastąpić łatwo, tylko z boku Adama, z całego boku. Proszę, tam jest Sela w języku oryginalnym, to jest bok a nie ledwie żebro. Żeberka sobie zostawmy na obiad, chodzi o cały bok, a bez boku się nie da żyć. I dlatego będzie u boku mężczyzny, żeby mężczyznę przyprowadzać do Boga. Natomiast jeszcze jeden uśmiech, skoro uśmiech za uśmiech, mm. za Mianowicie, dlaczego przed stworzeniem Ewy Pan był pogrążył Adama w głębokim śnie odpowiedź, żeby Adamowi przez myśl nawet nie przeszło, że Ewa pochodzi od Adama, bo Ewa pochodzi od Boga, a nie od Adama. Dlatego pogrążył Adama w głębokim śnie. Natomiast jeszcze jeden uśmiech, nawet żeby było dwa, jeden dla mnie, Więc jest uśmiechem. Otóż do jakiegoś urzędu miejskiego przychodzi jakiś mężczyzna, taki wypachniony, taki miękkie ruchy, taki głosy, taki jakiś. Ja nie umiem tak naśladować, nie ma takiego jak polskiego. No i pani w okienku widzi, że to taki, taki mężczyzna ciotowaty, więc mówi do niego sztywno imię panu. I Jan, coś w tym stylu. Nazwisko pana? K -K Kowalski. Płeć pana? Moja płeć. Jakby to być mężczyzna, ale nie pana. Wyjaśniam. I klerykom seminarium, że jeśli chcą być księżni, muszą być mężczyznami fanatykami. Dla innych nie ma miejsca. Albo mężczyzna fanatyk, albo jedź do domu. Ale wracamy do kobiety i mężczyzn. Czyli po tym wstępie, czym się różnimy teraz, tak w szczegółach? Otóż najpierw sfera fizyczna. Różnimy się cielesnością. Kobiety nazywamy płcią piękniejszą, pięk, nie, nie piękną, piękną, w przeciwieństwie do mężczyzn i to jest prawda. Natomiast nazywamy też kobiety płcią słabszą i to jest nieprawda. Otóż kobiety są co najmniej równie silne jak mężczyźni, tylko silne w inny sposób. No bo są silne na sposób kobiecy. Mianowicie mężczyźni są silniejsi, silniejsi do jednorazowego wysiłku, czy wysiłku przez parę godzin na przykład w kopalni, czy tam do dźwigania jakichś kamieni na budowie, a potem musi być i odpoczynek. Drzemka, telewizor, przykrycie się telegazetą i spanie. A więc potem mogą się mocno wysilać, a potem muszą odpocząć. I wtedy zamykają się w pokoiku i żona i dzieci nie mają wstępu. Natomiast kobieta potrafi być dy na dyżurze dzień i noc. Nie musi dźwigać wielkich ciężarów, bo to jest mężczyzna, nie musi przesuwać ciężkich szaf, czy dźwigać ciężkich zakupów, no, bo to jest mężczyzna. Natomiast kobieta potrafi być na dyżurze dzień i noc. Dlaczego? Bo w świecie osób, osoby nas woła, potrzebują dzień i noc. Rzeczy nas nie potrzebują dzień i noc. Na budowie mogę pracować 8 godzin, potem zamykamy plac budowy i budowa poczeka do jutra. Żona i dzieci nie poczekają do jutra, czy się dzieci, czy inni krewni. Więc od razu tutaj zdradzam podstawową różnicę między kobietą a mężczyzną, bo wtedy wszystko inne jest zrozumiałe. Otóż podstawową różnicą jest to, że my mężczyźni jesteśmy bardziej podatni do funkcjonowania w świecie rzeczy, przedmiotów, a kobiety są bardziej podatne do funkcjonowania w świecie osób. Są lepszymi specjalistkami od świata osób. Dlatego my, mężczyźni, potrzebujemy kobiet, żeby wejść w świat osób. Dopóki nie było Ewy, to się Adam zajmował światem i oglądaniem świata, poznawaniem przyrody, nadawaniem imion zwierzętom no i trwaniem w samotności. Dopiero Ewa go wprowadziła w świat więzi. A więc mężczyźni są, łatwiej się znajdują w świecie przedmiotów, Lepiej kierują samochodem, lepiej kierują państwem, no, poza skorumpowanymi i cynicznymi politykami, ale jeśli chcą, to mogą tutaj sobie dobrze radzić. Mężczyźni są, lepiej grają w piłkę, lepiej reperują jakieś zamki, czy, czy prąd, czy coś tam innego. Natomiast kobiety od dzieciństwa lepiej sobie radzą w świecie osób. Dlatego chłopczyki się nawet w przedszkolach równościowych bardziej interesują piłką a, i klockami, a, a dziewczynki lalkami. Odtwarzają od niemowlęctwa świat osób i, i nawet się związują z lalkami, yy, z misiami, z przytulankami, nawet prac nie wolno, bo się zapach zmieni. Bo to jest mój przyjaciel, z którym się zżywam i tak yy, sam się przed, o tym przekonaniach moja... Bratanica miała jechać na pierwszy wyjazd zagraniczny z jakąś grupą muzyczną. Miała wtedy 10 lat. I ja w przeddzień wieczorem pojechałem do brata no tak, pożegnać się z tą dziesięcioleczną Bratanicą i zobaczyłem, że ona była wtulona w takiego misia starego, I Ja mówię, ale jutro nie pojedzie z tym misiem. No, no, tak, wujku, pojadę z tym misiem. No, ona 10 lat, pierwsza miała być poza Polską i bez rodziców więc czułem, że no, to zrozumiałe, że, że, że czuła, cieszyła się wyjazd, ale z drugiej strony wiadomo, lęk i, i tuliła tego misia. I ja po męsku pomyślałem, no typowy mężczyzna fanatyczny, pojechałem od razu, po wizycie u brata do sklepu. Kupiłem porządnego, ładnego misia, żeby mi bratańca wstydu nie przynosiła. I wiedziałem, że na drugi dzień będę poznał samą tą grupę muzyczną i pana dyrektora, że będę tam żegnał przy autobusie. Podjechałem po ten autobus i ta Dotszedłem do mojej bratanicy, ona oczywiście przytulała tego misia. I ja wie, patrz Kasiu, mam dla ciebie innego misia. dał Wręczyłem tego nowego, już rozpakowanego, zabrałem tego starego, schowałem przykładać za siebie. Ona, ale ładny miś, wujku, ale fajny, podoba mi się. I no to zabierz go na tą wycieczkę, a ja dam tacie tego starego. Wujku, to nie mojego misia, to jest mój misz, masz tego, to jest obcy. To nie jest obcy, to on nie pomoże, on mnie nie zna ani ja nie, nie znam jego, nie dowiedziałam tego, ale dla mnie, wtedy dopiero zrozumiałem, że ja jestem z innej planety. Nie chodzi o, o ładnego misia, chodzi o oswojonego misia. A więc specjalistka od świata więzi. Już, już niemowla, co dopiero mała dziewczynka. Teraz popatrzmy te, w tym świetle tej podstawowej różnicy świat osób, świat rzeczy. Wszystkie te cechy. Otóż po pierwsze ciało. Jak mówiłem, kobieta jest tak silna w taki sposób, jak jest potrzebny w świecie osób. W świecie osób nie muszę podnosić wielkich ciężarów. Do tego mogą być urządzenia, na jak mam chorego, do, którym się opiekuję. Natomiast w świecie osób mam być na dyżurze. Mam mieć cierpliwość większą niż aniecka i jak trzeba to od świtu przez całą noc. Rozmawiać z załamanymi, czy czuwać przy chorym, czy wychowywać dziecko, czy tłumaczyć mężowi, jak dziecku że, jak, polega życie i miłość i tak dalej. No, Non-stop na dyżurze. Kobieta to potrafi. Mężczyzna nie ma żadnych szans. Wykończy się po dwóch, trzech dniach. Zostawcie męża, się miały w domu i wypójcie do kopalni, a mąż nie zostanie w domu przy drobnych pracach domowych i trój, trójce dzieci. Po dwóch dniach mąż się w szpitalu psychiatrycznego. A kobieta wykończy się fizycznie w kopalni. Nie zamieniajmy się rolami, bo to nie dla nas. Więc po pierwsze, ciało kobiety jest inaczej silne. Silne w sposób dostosowany do potrzeby osób. a ciało mężczyzn jest bardziej dostosowane do potrzeb y, świata przedmiotów, więc jak dziewczęta dacie wchodzić czy schodzić na góry, to męż, chłopcy są od tego, żeby dźwigać swój i wasz, czy wasz i swój plecak, żeby kolega była prawidłowa, no i żeby was nieść, jak będziecie zmęczone, no od tego są. A wy jesteście od tego, żeby wrócić miłości. Ale o tym na koniec. Y, druga różnica, w sensie cielesnej jeszcze, to narządy zmysłu. Wszystkie narządy zmysłu działają u kobiet lepiej niż u mężczyzn. Oczywiście mówię o statystyce, bo kobieta może też być niewidoma, czy, czy głucha, ale mówimy o, o zasadach statystycznych. Z, absolutnie z reguły, przy normalnie funkcjonującym organizmie, kobiety mają zdecydowanie lepszy, lepiej działające narządy zmysłów niż mężczyźni. Po pierwsze wzrok. Kobieta widzi zdecydowanie więcej niż mężczyzna. Kobieta widzi więcej niż wszystko. Bóg widzi wszystko, a kobieta, kobieta widzi więcej niż wszystko. Nawet najdrobniejsze drobiazgi. Mężczyźnie do głowy nie przyjdzie, że kobieta może i to, i tamto jeszcze widzieć. już wasza chłopak jak zaprosi powiedzmy, do akademika czy na spacer, nie wie, że on jest lustrowany i jego mieszkanie, pokoik, i on sam od sztuk do głów, a nawet powyżej głowy do czapki, wszystko jest lustrowane. I dziewczyna wszystko zauważy. I wyraz twarzy, i mimikę, i ubranie. I, i w pokoju, tak to przy okazji uśmiech. Czym się różnią studenci od studentek? No tym, że studenci, studenci myją naczynia tuż przed posiłkiem, a, a studentki tuż po posiłku. To tak nam nawiąza. Na, na, na, na, na <tutek> w każdym razie e, kobiety mają bardziej unerwioną siatkówkę oka i widzą po prostu lepiej, więcej, barwniej, dlatego ładnie się to ubierają. Ważniejsze jest dla nich dekoracja. Wszystko, jest. Co, co widzialne jest dla nich ważniejsze, dla dziewcząt, bo, bo w świecie osób trzeba widzieć więcej niż w świecie rzeczy. W świecie rzeczy, żeby odróżnić tego od pustaka, to wystarczy męski wzrok, Czy zielone światło czerwonego na skrzywaniu, to wystarczy mężczyzna, żeby to odróżnić, ale na przykład, żeby odróżnić radosną twarz dziecka od smutnego dziecka, to trzeba już mieć dobry wzrok. Żeby tata zobaczył, że synek jest smutny, to musi synkowi takie coś płynąć. A mama tylko spojrzy w oczy z tym Synku, synku smutne jesteś dzisiaj. Bo kobiecy wzrok. A więc kobiety mają zdecydowanie lepszy wzrok. Po drugie, mają zdecydowanie lepszy słuch. Dlaczego? Bo w świecie osób trzeba znacznie więcej słyszeć niż w świecie przedmiotów. No, w świecie przedmiotów wystarczy słyszeć dzwonek na fajran, że koniec roboty. No to i mężczyzna słyszy. A w świecie osób trzeba słyszeć ton głosu, odcienie. Trzeba słyszeć też ciszę. Wszystko trzeba słyszeć, a nawet więcej, i kobieta to potrafi. Jeśli na przykład mąż wraca z pracy i powie do żony, choćby przez grzeczność, żono, co tam u ciebie? odwrotnie, najpierw żona się spyta, tak jest, mężu, jak tam w pracę? On powie, no dobrze, żono. A ona powie, mężu, co tam się stało w tej pracy? No jak to coś tam? No dobrze. No przecież masz inny głos, masz zmieniony głos. Czy ktoś cię dzwonić z pracy, czy dyrektor ci dokuczył, czy, czy jakiś romans zaczynasz mieć z kolegami? Co tam w tej pracy się stało? On sobie myśli, jakaś jędza, czarownica, skąd ona wie, że coś się stało w pracy? Ona, ona po prostu słyszy, no. po prostu słyszy w jego tonie głosu. I kiedy on z kolei w rewanżu spyta, co u ciebie żona? Ona mówi, no dobrze mężu. A jak dobrze, to pójdę sobie poglądać telewizję sobie. A ona sobie myśli No udaje głupiego udaje, że nie słyszy Że ja jestem załamana A on nie udaje, on nie słyszy I Chyba jego żona wytresuje Nauczy słów słyszeć Ale to trzeba lat treningu yy, Trzeba mówić różnymi nastrojami Pytać się mężu, jaki to nastrój teraz ma A teraz w tym tonie. Po jakichś 40-50 latach mózg zaczyna mieć pierwsze intuicje w rozsłuchiwaniu się cierpliwości. Trzeci narząd to jest powonienie. Otóż kobieta zdecydowanie ma lepsze powonienie niż mężczyzna. Dlaczego? Bo w świecie osób zapachy są ważniejsze niż w świecie rzeczy. Jak mężczyzna kupuje samochód, nie bardzo patrzy jak ten samochód pachnie. No Ja zwracam na to uwagę, ale, ale większość mężczyzn nie. Natomiast, bo w świecie przedmiotów nie jest tak ważne, jak, czy jak cegła pachnie, czy pusta, czy, czy butelka z wody mineralnej, powiedzmy to ten plastik, A kobieta na wszystko zwróć uwagę, bo w świecie osób zapachy są ważne. Jeżeli ktoś pachnie inaczej, żeby używać języka tolerancji, pachnie inaczej, to, to, to dziewczyny się odsuwają i w związku z tym tłumaczę chłopaków. jak chcesz iść na randkę, zwłaszcza na pierwszą, to daj się najpierw zweryfikować jakieś kobiecie, mamę, siostrze, na przykład ubierz się tak, jak już chcesz iść, przejdź musi blisko czy do siostry. Jak będzie taka reakcja, to skarpety do wymiany. Albo jeszcze co innego. Bo, bo dziewczęta mają zdecydowanie lepsze powonienie, Zdecydowanie. I dlatego dla dziewcząt są ważniejsze kosmetyki niż dla nas, bo ja tego nie czuję, to jeszcze dobre są drogie, to po co mi to? Natomiast dziewczyny to czują, więc panowie, nie kupujcie kosmetyków poniżej 300 zł za opakowanie, bo, bo to i inaczej będzie chemia, a nie, a nie kosmetyk, tylko będą te takie gazy bojowe, A yy, więc uwaga, z kosmetykami, albo prawdziwe, czyli od 300 zł zwyż, albo dajcie ze spokój, yy, ale to jeszcze wam wytłumaczą poza tym kwestia kolejny narząd zmysłu po, po, powodnie, podnie, znaczy smak podniebienie, otóż kobiety zdecydowanie mają lepszy y, smak wyczucie smaku niż mężczyźni dlaczego? no bo jest przez żołądek do serca, nie? więc też w świecie osób to co jemy i smak jest ważne dla zwierząt może być nieważne, on tam zje, zjedzą z ziemi, zjedzą takie trochę podzepsute my ludzie nie, przynajmniej kobiety nie i dlatego smak jest ważny w świecie osób i poczucie smaku w każdym dziedzinie, ale także yy, tej żywnościowej. I tutaj gorzki uśmiech. Nie lubię takich smutnych mówić, ale powiem. Jakaś kobieta mi znajomej. Wiesz, jest takie mądre przysłowie, przez żołądek do serca. Ta druga posmutniała mówi, dlaczego się posmutniała? No bo to rzeczywiście to prawda. Mój mąż odszedł ode mnie z kucharką. No smutny dowcip, ale, ale czasami smutne trzeba powiedzieć, żeby uważać na kucharki. I wreszcie piąte, piąty zmysł, mianowicie do, dotyk. Otóż w tym narządzie zmysłu kobiety są genialnymi mistrzyniami. My, mężczyźni, jesteśmy kompletnie daleko z tyłu. W jednym z, z, z eksperymentów amerykańskich robiono się, porównywano do, dotyk u kobiet i u mężczyzn. Okazało się, że w, w grupie badanych najmniej wrażliwa w dotyku kobieta, najmniej wrażliwa, była jeszcze zdecydowanie wrażliwsza od najbardziej wrażliwego mężczyzny. Więc w wrażliwości dotykowej jesteśmy tak szalenie różni na korzyść kobiet, że skale wrażliwości w ogóle na siebie nie zachodzą. Czyli najmniej wrażliwa kobieta jest i tak zdecydowanie wrażliwsza w dotyku od najbardziej wrażliwego mężczyzny. To łatwo sprawdzić na rance, jeżeli chłopak pogłaszcza dziewczynę. Zacznijmy odwrotnie, znaczy odwrotnie, jeśli dziewczyna pogłaszcza chłopaka, to on się spyta, chwileczkę, ty mnie pogłaskałaś? Czy mnie wiatr musnął? Czy to tylko moja fantazja? A jeśli chłopak pogłaska dziewczynę swoją dłonią i ona wróci do domu, jeśli jeszcze da radę wrócić, to ona powie, córeczko, kto cię tak posiniaczył? Tylko chłopak nie pogłaskał. <grym grym grym> swoją męską dłonią. <grym> Ale, ale żeby nie było tak, że wszystko na, na chłopaków, a dziewczyny wszędzie wygrywają to, to taka scena, która pokazuje, że mężczyzna też czuje Otóż żona poszła na zakupy, zostawiła męża z 3-miesięcznym synkiem I wraca z zakupami, słyszy plus wody w łazience w wannie Więc zagląda tam i widzi taką scenę Wanna prawie pełna wody Nad wanną pochylony mąż trzyma za uszy Trzymiesięcznego synka i tak po powierzchni wody. No co ty robisz? No jak to, co nie widzisz? Kąpię naszego synka. No ale tak za A co chcesz, żebym sobie ręce poparzył? Więc, więc mężczyzna też czuje, że woda parzy. Czuję, tylko tylko, tylko. tylko trochę brakuje empatii. Żebyś może synek też czuje. No tak, niektóre pani się popłakały. Co tak się zrobił? Przepraszam. Przepraszam. Łzy na krótsza, najkrótsza odległość od radości. Ale książka to się, się pokazała. Każdy ksiądz ma szansę być wrażliwym, jeśli parafianki go wychowają. Bo, bo męża wychowuje jedna kobieta, czy tam kilka powiedzmy, mama, córka zapraszamy, I, i, i, i, i powiedzmy babcia czy teściowa, a, a księdza wychowuje setki kobiet, więc my myślę, że mamy szansę uczyć się wrażliwości kobiecej. Wychow Egzykeriego e wychowywała mama i trzy córki, trzy siostry, przepraszam, nie miał dzieci. No i z niego wyrósł taki wspaniały i wrażliwy mężczyzna no, i z, z moim księciem, jako wyrazem serca, no bo był wychowany przez mamę i trzy, i trzy siostry. No a jak jestem wychowany przez tysiące kobiet, z którymi się spotykam, no to mogę wyrosnąć, na, no, mam szansę wyrosnąć na może perełkę, ale to tak na marginesie. I, a więc pierwsze, pierwsze to są różnice fizyczne, zupełnie inny świat. Drugie, druga sfera różnic to są różnice psychiczne, Otóż kobieta i mężczyzna mają dwie zupełnie różnie działające psychiki. I tutaj pani czwartek, ani tam piątek nic z tego nie zmieni, czy środa, nieważne. W każdym razie tu są zupełnie dwa różne światy psychiczne. Dlaczego? Bo mamy o inną budowę mózgu. Mamy inną budowę mózgu i tu nic gender nie zmieni. Niech sobie gender mówi, co chce, mamy inną budowę mózgu. Mianowicie, co mamy wspólnego najpierw? A od budowy mózgu zależy funkcjonowanie psychiki. Nie mówię duchowości, ale psychiki. Otóż, co mamy wspólnego najpierw? Wspólne mamy to, że i kobiety, nie, to może zostać. I, i, I kobiety, i mężczyźni mają mózg, nawet mężczyźni mają mózg. ktoś mi zapowiedział, że z ale mózg kobiet jest nieco mniejszy. To wiadomo, im nowszy komputer, tym mniejszy. I z tego brakowało najbardziej bardziej wydajny. Bo to jest zrozumiałe. W każdym razie i mężczyźni i kobiety mają mózg, to przy okazji uśmiech, mianowicie uwaga, odkryłem naj, najbardziej uderzający dowód na bezinteresowność Boga. To tak na marginesie. Po czym, jak udowodni, że Bóg to, co nam daje, daje kompletnie bezinteresownie? Odpowiedź jest prosta. Największym dowodem na bezinteresowność Boga jest to, że daje umysł, czy mózg nawet tym ludziom, którzy go nigdy nie użyją. To jest bezinteresowność Boga. Otóż, czyli, więc wspólne mamy to, że mamy mózgi. Wspólne mamy to, że mózg i u kobiet i u mężczyzn jest podzielony na dwie półkule. Lewą, i prawą, nawet u leworęcznych. I trzecia wspólna cecha jest to, że lewa półkula odpowiada bardziej za myśleniem, najkrócej, a prawa bardziej za emocje, za odczuć artystyczne wrażliwość różną, więc lewa półkula bardziej intelektualna, prawa półkula bardziej emocjonalna, więc w największym skrócie. Natomiast różnica jest jedna, ale zasadnicza. Mianowicie ciało modzelowate to jest połączenie półkul mózgowych takimi połączeniami neurologicznymi u podstawy tych półkul. U kobiet jest to ciało modelowate, te połączenia neurologiczne są znacznie bardziej bogate. Co to znaczy? Że półkule u kobiet mózgowe są znacznie lepiej zintegrowane. Lewa półkula działuje bardzo mocno na prawą, a prawa na lewą. U nas mężczyzn, te, to nie jest jeszcze tak rozwinięte, to jesteśmy pierwszą wersją, więc y, ciało zelowate u mężczyzn nie jest tak rozwinięte i dlatego nasze półkule u mężczyzn mogą działać bardziej niezależnie od siebie, a u kobiet mózg działa bardzo zintegrowany. Jakie są skutki psychiczne? Ty, tych faktów fizjologicznych, neurologicznych który gender nie da wyeliminować, chyba żeby lubił operację mózgu. Otóż skutki są piornujące. Mianowicie zaczniemy od mężczyzn, nam mężczyznom łatwiej oddzielić myślenie od emocji, dlatego że to są dwie różne półkule, nie do końca zintegrowane. I dlatego jak się mężczyzna na przykład skupia na szachach, czy na reparacji komputera, czy na programowaniu komputera, czy na planowaniu dnia, czy na rozwiązywaniu jakiegoś problemu życiowego, on musi się świetnie skupić na myśleniu, odkłada z boku emocje i będzie bardziej wydajny niż kobieta. Tak samo na egzaminach student może wiedzieć mniej, ale potrafi to, ma szansę to lepiej sprzedać, bo się może skupić na, na samej wiedzy, nawet jeśli niewiele tej wiedzy ma, bo zostawia z boku emocje, potrafi. Znaczy łatwiej jest neurologicznie, fizjologicznie to mu zrobić. A dziewczyna cały, ale to za chwilę dziewczyna, więc mężczyźnie łatwiej wziąć myślenie od emocji powinno to przewaga mężczyzn. A chwileczkę, ale ta zasada działa w dwie strony. Podobnie, podobnie łatwo jest oddzielić mężczyz, u mężczyzny emocji od myślenia. I wtedy jest katastrofa. Jeżeli mężczyzna oddziela myślenie od emocji, to często jest to korzystne. Często, bo już na przykład w miłości nie za bardzo. Bo wtedy trudno się czuć kochanym przez mądry komputer. Nie? Brakuje serca. Ale często oddzielenie myślenia od emocji jest dobre. Jest przynajmniej pomaga skutecznie działać, ale w, w drugą stronę jest katastrofa. Jeśli mężczyzna oddziela emocje od myślenia, to jest łatwe u nas, fizjologicznie łatwe, może być katastrofa. I wtedy na przykład kibic pięcioligowej drużyny myśli, że to jest najlepsza drużyna na świecie, nie ta pięcioligowa, no bo wtedy rządzi myśleniem prawa półkula, bo jest w tej prawej półkuli i myślenie tam się ledwo przebija, no i jest bezmyślne wtedy. Czy taki mężczyzna na przykład zakochany, może zrobić potworne dramaty. Na przykład 75-latek może się ożenić z 18-letnią dziewczyną i myśleć, że ona go kocha, a nie jego portfel. I może tak myśleć, bo jest zakochany. Czy I może robić tra tragedię z, z, w małżeńskiej rodzinie i prawnuczką prawnuczkom wstydu narobić. I, i, i sądzę prywatnie, że więcej kobiet się zakochuje więcej mężatych kobiet się zakochuje w mężczyznach niż odwrotnie. Ale mało, która z kobiet robi dramaty, bo nawet zakochana kobieta jeszcze myśli. A zakochany mężczyzna już nie. Już tylko są emocje. I podobnie przy uzależnieniach. Dziewczęta i kobiety zdecydowanie bardziej są wrażliwe emocjonalnie, a alkohol, narkotyk działa na emocje. I mimo, i dziewczyny i kobiety zdecydowanie bardziej cierpią, gdy cierpią, niż mężczyźni. A mimo to, to mężczyźni się częściej zatruwają psychotropami umierają, bo kiedy dziewczyna choćby skrajnie cierpi, to jeszcze myśli. Jeszcze sobie potrafi być. alkohol, narkotyk nie tylko dobija, nie pomoże. A chłopak czy mężczyzna już nie myśli. I dlatego, jeśli dziewczyna wpada w problemy, to sobie potrafi być znacznie łatwiej, że, że wpada w problemy, niż chłopak czy mężczyzna. Większość alkoholików czy narkomanów, mężczyzn do śmierci sobie wmawia, że nie są uzależnieni. Koniec myśleniem. Tylko działają emocje. Ponieważ się związali emocjonalnie z alkoholem, zakochali w alkoholu czy narkotyku, to tylko już myślenie jest dostosowane do emocji. Natomiast jak to jest u kobiet, u dziewcząt i kobiet, jest integracja myślenia z emocjami i emocji z myśleniem. Kobieta jednocześnie myśli i przeżywa. Dlaczego? Bo w świecie osób tak trzeba. W świecie rzeczy, niektóre rzeczy nas prowokują do myślenia, szachy, komputer, Planowanie budowy i tak dalej. A niektóre rzeczy nas prowokują do, do, do emocji, na przykład mecz piłkarski czy, czy, czy narkotyk. I wtedy raz kieruje się emocjami, a mężczyzna raz prawa półkula, raz lewa. Przy komputerze jest tylko lewa półkula, przy narkotyku jest tylko prawa i koniec z myśleniem. Natomiast w świecie osób, żeby dobrze funkcjonować, trzeba jednocześnie rozumieć i czuć. Ponieważ kobiety są specjalistkami od świata osób, to, to potrafię jednocześnie rozumieć i czuć. Żeby zbudować przyjaźń, żeby zbudować więzi, żeby zbudować miłość małżeńską, rodzicielską, to dziewczyna, kobieta musi rozumieć męża i czuć, co on przeżywa, czy rozumieć dziecko i czuć, co ono przeżywa, czy, czy przyjaciół. I tu nie wystarczy albo tylko rozumieć, albo tylko czuć. To trzeba jedno i drugie naraz. No i mózg kobiety jest do tego dostosowany, żeby jedno i drugie naraz. Kto by chciał dotykać szczegół na temat mózgu, to jest świetna książka Płeć mózgu, Taki tytuł, dwojga francuskich autorów, kobieta i mężczyzna. nie Jest jeszcze w Szyngarni, to wyszło za 20 lat temu, ale to jest ciągle doznawiany. Świetna książka, są tysiące szczegółów. To jest najlepszy bicz na wszystkie gendery. Płeć mózgu, można je chyba przez internet zamówić. W każdym razie tam jest kopalnia wiedzy na ten temat. nawet ja tylko w syntezę syntezy. A więc kobiety jednocześnie myślą i przeżywają, bo tak trzeba w świecie osób. Jeżeli chcę zbudować więź z sobą, to muszę tę osobę rozumieć i się wczuwać w jej przeżycia. Jeśli tylko rozumiem, albo się tylko wczuwam, nie zbuduję dojrzałych więzi. I kobiety to umieją, ale za to jest cena. No jak za wszystko. Komu więcej dano, od tego się więcej wymaga, ale też ten większą cenę ponosi. Otóż jaka jest cena u kobiet? Mianowicie problemami, problemem są bolesne nastroje, a te są no, nieuniknione i to codziennie. I tutaj uśmiech w tejże grupie muzycznej, z którą bojechała wtedy moja bratanica. Były też dziewczęta starsze już, ona była najmłodszą. No i któraś tam z tych 16 szesnastoletnich przy innym turnedzie, ja im towarzyszyłem wręcz osobiście tam gdzieś we Włoszech. Jedna z tych, więc troszeczkę miały taki kontakt ze mną bliższy, te dziewczyny. Jedna z nich, który tam gdzieś we Włoszech, któregoś dnia rano idziemy na śniadanie, ona mi że Marku, proszę powiedzieć, czy te buty pasują do tej sukienki, te nowe buty ja jeszcze wtedy, no, nie rozumiałem kobiet. Dalej nie rozumiem, ale teraz, teraz, teraz rozumiem, że nie rozumiem. A wtedy, wtedy nie rozumiałem, że nie rozumiałem. I powiedziałem jej szczerze, tak po męsku. Mówi, no wiesz, no a moje uczucie to te buty nie za bardzo pasują do sukienki. A ona zaczęła pytać mnie tak radośnie. Jak ja jej tu powiedziałem? Stała się blada na twarzy, smutek niesamowity, jak u ani zielonego wzgórza. I powiedziałam, drodzy księdze, ja do tego momentu byłam taka radosna, a teraz przez księdza mam stany samobójcze. No i słusznie. To jest, teraz to rozumiem. A więc u kobiet, jeżeli gorszy, gorsza emocja, od razu straszne myśli. Od razu straszne myśli, bo to jest jedno z drugim związane. Tu przy okazji dygresja. Żaden mężczyzna nie jest w stanie zrozumieć kobiety przynajmniej do końca, bo to jest inny świat, ale mężczyzna potrafi być na tyle dojrzały, że pokocha kobiety. Więc możemy to bardziej rozumieć, ale nigdy nie zrozumiemy do końca. Kobieta siebie zresztą, też nie zrozumie do końca, bo jest za, za, za bogata, za, piękna, za wielka, za wielka. A ty bardziej mężczyzna. Natomiast mężczyzna może być na tyle dojrzały, że pokocha kobietę że potrafią w każdej sytuacji wspierać. Ale, ale wracam do głównego wątku, żeby się trochę czas na pytanie był przed przerwą. Otóż yy, kobieta jednocześnie myśli i przeżywa. I w związku z tym taki prosty przykład z uśmiechem. Wyobraźmy sobie, że jakaś studentka budzi się rano i sobie myśli, na razie lewa półkula, yy, no rodzice mnie kochają, a przepraszam, budzi się dobry dobrym nastroju. To jest najważniejsze. Budzi się w dobrym nastroju. I, i sobie wtedy myśli, no tak, jak jej nastrój pozwala. Mianowicie, ale fajnie, że żyję, jak dobrze, że Bóg mnie kocha nad życie, jak dobrze, że mam takich fajnych rodziców. Nie są idealami, bo nie ma tak na ziemi, ale kochają mnie. Jak dobrze, że chłopcy za mną tęsknią na studia, no to wstaje i idę. Na drugi dzień ta sama dziewczyna w tej samej sytuacji budzi się w gorszym nastroju z tysięcy powodów albo bez powodów, zwłaszcza bez powodów, ale nieważne. Budzi się w gorszym nastroju i co wtedy myśli? No, w sposób dostosowany do emocji. Ależ ten świat jest bez sensu. Moje życie nie ma żadnego sensu. Bóg nie istnieje, ale jak istnieje, to się mną nie interesuje. Rodzice nad nie zauważą, że, że, że mnie nie ma. Studenci też tym bardziej zauważą, że nie przyszłam. No to co będę wstawać? No to sobie będę leżeć i płakać cały dzień. No i leżę i płaczę. Co się zmieniło? Nastrój. Nic innego. Jakiś chłopak mnie przeksiędza za student Przedwczoraj byłem na pierwszej rance z dziewczyną, no już tam się myślałem, że wcześniej był taki, ma taki pierwszy oficjalny, powiedział tak, no czuję, że mnie kochasz, ja ciebie też, chyba będziemy razem już na zawsze. Wczoraj, wczoraj, wczoraj byłem na drugiej randce, w międzyczasie się nic nie stało, tylko moje piękne semestry nie poszły i od razu czułem, że coś jest dziwnego. No, taka była jakaś... Ziem była taka jakaś dziwna w wyrazie twarzy. Mówi, daj mi sobie spokój, ty mnie nie kochasz, ja w każdym razie nie wierzę że ty mnie kochasz, ja mnie też nie kocham, daj mi sobie spokój. Czy ksiądz z tego rozumie? Tak, wszystko. a z tego to rozumie. Co? Że jej się nastrój zmieni. No ale ona zupełnie inaczej mówi i myśli. No bo się jej nastrój zmieni. Jeżeli ja się budzę w dobrym nastroju, to myślę, że jestem, nie jestem księdzem, że panów mnie kocha nad życie i życie ma sens. A jeżeli się budzę fatalnym nastrojem, rzadko mi się zdarza, że się kimś tam bardzo martwię. Yy, yy, to sobie dalej myślę, że życie masne, że pan mnie kocha nad życie i że jestem porządnym księdzem. A co mam myślenie do emocja, A co, albo emocja na myślenie. u nas mężczyzn nic, u kobiet wszystko. Tu przy okazji dla Pana wiadomość, dziewczęta nie, słuchajcie, dlaczego. A po pierwsze to nie jest prawda, że u dziewcząt nastroje się zmieniają co chwilę. Prawdą jest, że nastroje się zmieniają znacznie częściej niż sobie. I teraz dlaczego? Najważniejsze, dlaczego? Żeby mężczyzna znacznie częściej niż co chwilę miał okazję do potwierdzania miłości. Żeby miał znacznie częściej niż co chwilę okazję, by potwierdzać miłość. A teraz mnie, kochać, jestem taka radosna? Tak. A teraz kiedy jestem taka jędza? Tak. A teraz ty, kiedy się żyć nie chce? Też. A no to wtedy dziewczyna może zacząć wierzyć, że nas znają kocha. Więc zmiana nastrojów jest po to, żebyśmy mężczyźni mieli nieustannie okazję do potwierdzania miłości. Żeby nie było tak, że mężczyzna powie żonie w dniu ślubu, żono, kocham Cię i do odwołania pamiętaj, że to jest, żebyś nie, już nie oczekiwała, że się do powtarzał. Dopóki nie odwołam, sprawa jest aktualna. No nie. Małżeństwo jest po to, żeby non-stop dzień i noc bombardować miłością, bo inaczej żona nie uwierzy, że jest kochana. A więc różnice w budowie mózgu i związane są różnice psychiczne. Kobiety w psychice są bardziej wrażliwe, mają tysiące przeżyć, mają tysiące myśli w związku z tym. Ich mózg i ich, ich psychika działa nieustannie, to jest rozgrzane do czerwoności. Ja mogę jako mężczyzna pójść na spacer i, i, i tylko odpoczywać, iść, patrzeć, nawet nie, po prostu iść i cisza ze mnie u kobiety jest to niemożliwe. Cały czas tam jest wrzątek, myśli i przeżyć. No to dzień i noc. Jak powiedziałem, jednej z dziewczyn z tych rodzin moich zaprzyjaźnionych, do której mam odwagę tak mówić, mówię, pamiętaj, żebyś miała przerwy w myśleniu, przerwy w przeżywaniu, że jak idziesz na spacer, czy, czy inna, masz formę odsapnięcia, żeby było w Tobie cisza. On mówi, czy ksiądz Marek zwariował? Powiedział to delikatnym, no ale o to chodziło. Powiedział po, po dziewczęcemu. Ale dałem ze zmienia, że co ja oczekuję, żeby dziewczyna została dziewczyną. dziewczyną. No, to jest niemożliwe. Więc dziewczyna to się nie dziwcie, że macie non-stop burze w emocjach i w przeżywaniu. To jest normalne. Czym się różni dziewczyna szczęśliwa od dziewczyny nieszczęśliwej? Dziewczyna szczęśliwa to jest dziewczyna, która ma co chwilę zmienne nastroje, dziewczyna szczęśliwa ma co chwilę inne nastroje, a dziewczyna nieszczęśliwa ma cały czas stan rozpaczy. W tym się różnią. Nie to, że u dziewczyny szczęśliwe są jednakowe, no nie. U dziewczyny szczęśliwej nastroje są co chwilę inne, a u dziewczyny nieszczęśliwej jest stały stan rozpaczy. Więc stałość w przeżywaniu u dziewczyn to jest rozpacz. Yy, yy, Także tutaj uspokajają dziewczęta, jak mają wrzątek, tu przy okazji jakiś turysta przychodzi do i mówi do tej pani czy macie wrzątek może? Tak, ale już zupełnie wystygł. <grymne> Można. No ale jest, wrzątek jest, tylko że zupełnie wystygł. A więc sfera psychiczna jest zupełnie inna. Tu przy okazji jeszcze jedna uwaga. Mianowicie różnica w Stanach samobójczych i w samobójstwach, też różnica psychiczna, nie, nie przekraczalna ani przez gender, ani przez jakieś inne ideologie. Mianowicie... Kiedy jestem na cmentarzu, to grabarzy pytają: Księżyc, Marku, co z tymi mężczyznami? Cztery, trzy razy więcej mężczyzn ginie śmiercią samobójczą niż kobiet. Tak jest na całym świecie. Kiedy jestem, to, to na cmentarzu. A kiedy jestem w szpitalach, to w kapelani księża pytają: Księżyc, Marku, co z tymi kobietami? Cztery razy częściej kobiety podejmują próby samobójcze i przywożone są na odtrucie i ratunek do szpitala niż mężczyźni. Czyli kobiety cztery razy częściej podejmują próby samobójcze, a mężczyźni trzy razy częściej giną śmiercią samobójczą. Czyli my, mężczyźni, jesteśmy 12 dwa razy, razy skuteczniejsi w podejmowaniu samobójstw. Cztery razy rzadziej podejmujemy próby, ale za to trzy razy częściej giniemy. 12 dwa razy, razy większa skuteczność. Dlaczego? Dlatego, że dla mężczyzny tu psychia, różnica psychiczna. Dla mężczyzny próba samobójcza jest wołaniem o śmierć, a dla kobiety próba samobójcza jest wołaniem o pomoc kobieta nie dziewczęta nie chce umierać, chce wołać o pomoc. Była pomoc na tysiące sposobów, dziewczęce i delikatnie. Jak to nie dociera, to wreszcie była pomoc tak mocno. Ale woła o pomoc i chce przeżyć. A będąc genialna z natury, tak się zatruwa, czy taki podejmuje król samobójcze, że się da uratować. Nie od razu czasu na dawanie konkretnych przykładów, które mi sami dziewczęta opowiadały, ale one, one to robią po to, żeby umrzeć. W ich odczuciu. Ale tak genialnie, że, że przeżyją. Ale krzyk jest skuteczny, bo, bo chodzi o krzyk. Zwróć uwagę na mnie, pomóżcie mi, czy przestańcie tak robić, jak do tej pory, bo mnie to dręczy, na przykład rodzice. Natomiast u mężczyzn jest to wołanie o śmierć. Dlaczego? Znowu ta podstawowa sprawa. Otóż kobieta będąc w świecie więzi z definicji, jeżeli widzi, że ktoś jest w problemie, podejdzie, zapyta, próbuje pomagać, jest otwarta na pomoc wobec innych, ale kiedy sama jest w potrzebie, Chętnie to jest dla niej no Jak ja pomagam innym, dlaczego inni mają pomóc? Nie. Chętnie woła o pomoc. Mężczyzna natomiast jest z natury mniej skłonny do pomagania innym. Myśli sobie, no jak ma problem, niech sobie radzi. Jak mnie ktoś pyta o poradę, mówi: a ja Ci radzę, lub co chcesz. Nie. To typowa rada mężczyzny. Więc jeżeli Ty masz problem, Twój problem, ale jeżeli ja zacznę mieć problem, to mój problem. Albo sobie poradzę, albo sobie odbieram życie. A więc znowu od, zupełna odmienność światów i, i w związku z tym też odmienność stanów y, samobójczych. Y, y, u, u, u dziewcząt i kobiet nie mówię, że stany samobójcze, czy próby samobójcze, ale, ale jakieś nastroje samobójcze są normalnością. Natomiast u nas mężczyzn są bardzo niebezpiecznym znakiem, że to jest stan, y, stan bardzo już groźny. I też szybciutko, żeby jeszcze parę minut na pytanie przed przerwą, mianowicie sfera moralna. Otóż w sferze moralnej Zasady są te same i dla kobiet, dla mężczyzn. Biada nam, gdybyśmy stosowali inne zasady dla kobiet, i dla mężczyzn. Jeżeli na przykład dziewczyna się puszcza, przepraszam, brutalny przykład, i mężczyźni tak właśnie to mówią, a jeżeli mężczyzna się puszcza, nawet nie używam tego terminu, bo jest mężczyzny, tak już inaczej to podejmujemy ten temat, to jest znacznie mniej, lżej, że tak powiem, oceniamy. Co to znaczy? Że my mężczyźni gardzimy sobą. Bo jeżeli stawiamy większe wymagania moralne kobietom, to znaczy poniżamy siebie. Traktujemy siebie nie jak zwierzęta. Czyli, że ode mnie mężczyzn, to niewiele mogę oczekiwać, inni niewiele oczekują, a od kobiet to bardzo wiele. Czyli my mężczyźni przez to przyznajemy, że kobieta jest podobna do Boga, a my do zwierząt. Więc jeżeli dziewczęta zobaczycie, że inaczej ktoś ocenia mężczyzn i kobiety, im ostrzej do dziewcząt, a, a, a mniej ostro do chłopaków, powiedzcie, no to... Czyli ty też człowiek uważasz, że, że chłopak to to zwierzę, a ja to perełka Boża. Więc kiedy, kiedy więcej wymagamy od kobiet, a bardziej łatwo rozgrzeszamy mężczyzn, wywyższamy chcący wtedy kobiety, podkreślajcie to, dziewczęta, a poniżamy siebie, mężczyzn, chłopaków czy mężczyzn. Więc wszystkie zasady moralne są identyczne dla kobiet i mężczyzn. Identyczne. Żadne, i Mężczyźni, powtórzy, którzy sobie tak zwaną taryfę ulgową stosują, przez to się poddają. Uznają się za zdecydowanie niższych od kobiet. Nie szkoda, no dlaczego? Mam szansę być y, też człowiekiem. I Pan Bóg nie mówi, że to są zasady dla mężczyzn, y, a, a, a te wyższe są dla kobiet. Nie. Nie ma już w Chrystusie ani kobieta, ani mężczyzna, ani Greka, ani Żyda w odniesieniu do naśladowania Jezusa, w odniesieniu do świętości. Tu jesteśmy równi. Tu jesteśmy równi. Co do zasad moralnych, co do powołania do świętości a jest to sfera moralna, te same zasady, i dziewczęta wymagają od tego, od chłopaków, którzy chcą być blisko was, te same, absolutnie te same zasady moralne, te same wymagania, w sensie bardzo szerokim też. Potem jest sfera duchowa, że, podam, że dopowiem, w sferze moralnej mamy absolutnie te same zasady, natomiast kobiety są wrażliwsze na te zasady, Kobietom, dla kobiet jest o wiele bardziej oczywiste, że te zasady są potrzebne, No bo kobiety żyją w sieci osób. I codziennie się spotykają z osobami, które respektują zasady i, dekalog, i które nie respektują. I widzą, mężczyzna może być ślewy, bo się zajmuje budową czy, czy transportem, a nie ludźmi. A dziewczęta i kobiety zanurzone w świat osób wiedzą, kto nie, kto nie respektuje zasad moralnych, chodzi na drogę przekleństwa i śmierci, kto respektuje zasady moralne, wchodzi na drogę błogosławieństwa i życia. A więc dziewczęta są zdecydowanie bardziej wrażliwe na, na świat zasad moralnych i zdecydowanie częściej niż mężczyźni zachowują te zasady znacznie mniej dziewcząt krzywdzi same siebie i mężczyzn niż odwrotnie. Rachunek krzywd między mężczyznami a kobietami jest bardzo nierówny. Y I tutaj my jesteśmy winowajcami zdecydowanie większymi mężczyźni. I dlatego w tym sensie rozumie feminizm, y y jeśli ktoś mówi, że istotą feminizmu jest rzeczywista obrona kobiety przed krzywdą ze strony mężczyzny i doprowadzenie do tego, żeby była równość w wymaganiach miłości, to świetnie, to jestem pierwszy, ale wtedy największym feministą jest Jezus. Bo nikt tak nie bronił kobiet jak Jezus i nikt tak nie upominał mężczyzn krzywdzących choćby spojrzeniem kobiety jak Jezus. Więc tam, gdzie jest troska o promocję kobiety, o obronę kobiety przed krzywdą, tam bezwzględnie pierwszym mistrzem jest Jezus. I jeżeli by jakakolwiek feministka jest feministką w tym znaczeniu klasycznym, pierwszym, dobrym, jeśli jest prawdziwą feministką, czyli troszczy się o kobiety, to dla niej największym autorytetem jest Jezus. Jeśli nie Jezus, to, to od razu już pokazuje, że z ideolożką, która się troszczy o, o, o swoich, czyli o feministkę o ideologię, a nie o kobiety. I dlatego feministki, te, te, te normalne, czyli te nienormalne, te niejezusowe, do wściekłości są doprowadzane, kiedy spotkają się ze szczęśliwą żoną i mamą. Kiedy, to widać w telewizji chociażby, że jest z jednej strony feministka, z drugiej strony szczęśliwa żona i mama. Jak ta kobieta, szczęśliwa żona i mama, opowiadała, jak jest szczęśliwa jako żona i mama, feministka by ją zabiła, Jakby tylko mogła. Tak jak aktywiści gejowscy by wsadzili do obozów koncentracyjnych tych homoseksualistów, którzy podejmują terapię. Największym wrogiem kobiet są feministki, największym wrogiem homoseksualistów są aktywiści gejowscy. Homoseksualizm jest tych normalnych, którzy chcą się zmieniać, którzy wiedzą, że to, mówią sobie prawdę, że to jest coś nienormalnego, niedojrzałego i, i zabójczego, ale to inna historia. W każdym razie od strony moralnej kobiety są wrażliwsze. Zasady są te same, ale wrażliwość kobiet jest większa. Po trzecie sfera duchowa. Tu też jesteśmy Im wyżej idziemy w tych sferach, tym jesteśmy bardziej podobni. W sferze, co jest duchowość? Rozumienie człowieka. To jest duchowość. To znaczy być człowiekiem dojrzały duchowym. Rozumieć siebie, a jak rozumie siebie, to rozumie Boga. Jestem podobny do Boga. Duchowość jest ta sama. Ten sam sens życia odkrywamy w miło z miłości do miłości na wieki. Więc, ale znowu kobiety są wrażliwsze w sferze duchowej niż mężczyźni. Wreszcie sfera religijna to jest sfera więzi z Bogiem. Więc tu kobiety są mistrzami. Możemy się od kobiet uczyć. Dlaczego? No, no bo sfera więzi z Bogiem jest też sferą więzi. A kobiety są specjalistkami w więzi. Ktoś powie, no to jeżeli ksiądz Marek tak widzi kobiety, jak, jak pokazuje, to chyba jest za kapłaństwem kobiet. Nie. Dlatego, że żeby być księdzem, to wystarczy mężczyzna. To wystarczy mężczyzna, To będzie trzeba aż geniusz kobiety. Odprawić im to być kazanie, czyli to, to jest taka najtańsza kołysanka. Ksiądz uśpia, a potem tacę zbiera. To, to, to, to nawet mężczyzna czyli w kancelarii posiedzieć, czy czy jakieś rekolekcje poprowadzić, to nawet mężczyzna potrafi. Kobieta jest do znacznie ważniejszych i trudniejszych zadań. Na przykład do wychowania księdza. To jest dopiero geniusz. Więc żeby mężczyzna mógł coś mówić o Bogu, żeby się publicznie modlał, przynajmniej wyrecydował modlitwy, to trzeba go zamknąć seminarium na 6 czy 8 lat. A kobieta to robi bez seminarium. To, to jest geniusz kobiety. Więc wsadzanie kobiet do seminarium byłoby poniżeniem kobiet bo one są specjalistkami od więzi z Bogiem bez seminarium i bez święceń kapłańskich. A my się musimy tego uczyć od Boga i od kobiet. A więc w sferze religijnej kobiet jest więcej w Kościele niż mężczyzn, no bo w Kościele jest więcej dobra niż zła, w przeciwieństwie do innych środowisk. Tak samo tutaj jest więcej dobra niż więcej kobiet niż dziewcząt. Nie, przepraszam, więcej dziewcząt niż mężczyzn. A więc w sferze religijnej kobiety są tutaj szczególnie wrażliwione. No i, i w sferze społecznej, a o tym po przerwie, to kobiety nadają oblicze ludzkie tej ziemi także nam, mężczyznom. Kobiety prowadzają miłość, prowadzają delikatność, wrażliwość, szacunek. Kobiety się zajmują szkole, szkolnictwem, pedagog, są pedagogzkami, nauczycielkami, prowadzą poradnie. Najczęściej właśnie kobiety no. pracują w grupach formacyjnych, w parafii, w Caritas. I tak, tysiące rzeczy. A więc w sferze społecznej, jak Jan Paweł II w liście do kobiet pisze, dziękuję Ci kobieto, matko, żono, kobieto, siostro zakonna, za to, że nadajesz to oblicze ludzkie tej ziemi, że wynosi ten wkład geniuszu kobiecego w świat więzi międzyludzkich, żeby ona była coraz bardziej, już tak po moim mówiąc, coraz bardziej bożej, coraz bardziej oparte na miłości. Więc podsumowując, my mężczyźni jesteśmy dłużnikami, dziewcząt i kobiet. I gdyby świat był samych mężczyzn, to ja się wypisuję z tego świata. Nie, nie wyobrażam sobie, żeby mógł być na tej ziemi szczęśliwy, nawet gdybym był bardzo zawsze z Bogiem jak Adam. Bóg ma rację. Żebym był szczęśliwy, potrzebuje spotkania i pokochania osoby drugiej płci z tymi wszystkimi różnicami. To teraz mamy po będzie, dopóki, do, na ile mi siostra ja pozwoli jeszcze mówić, będzie o relacji Chłopak, dziewczyna, kobieta, mężczyzna od zakochania do miłości i małżeństwa. A później wszystko siostra Oliwia zrobi po, po swojemu, bo jest kobietą, więc musimy Teraz mamy 10 minut na pierwsze pytania, bo jak nie, to będę dalej mówił do przerwy. Więc pytania, wątpliwości, czy żeby coś dopowiedzieć, czy żeby coś skorygować. I yy, takie osobiste rzeczy to na kartkach po przerwie. To na kartkach. A, natomiast teraz tylko nieosobiste rzeczy. Proszę bardzo. W jaki sposób Bóg powiedział księdzu, że księstna zostać Geniusz Boga, bo Bóg jest kobietą jeszcze znalazłem z tym uśmiechem. To znaczy, ja byłem w grupie formacyjnej. Byłem od, od dzieciństwa zaprzyjaźniony z Jezusem. Rodzice mi opowiadali, pierwsza komunia, świadomość, że Bóg staje się moim pokarmem, siłą moją w związku z tym że Bóg oddaje za mnie życie, bo dla mnie ja miałem spajały księży, którzy mi pokazywali zachwyt Bogiem, więc byłem nie pochwalę się, na trudno y, modliłem się, byłem zawsze jestem zawsze i, i on no, nie potrafi powiedzieć, nie pojawi się przez Anioła ale było dla mnie jasne coś we mnie mi mówiło, no coś z dużej litery że, że, że, że moja droga jest kapłaństwo po prostu było dla mnie jasne, nie wiem jak albo dla mnie jasne to, to całość ta sytuacji. Kiedy ktoś mnie księdza, myśl o powołaniu kapłańskim, no ale to takie na razie wstępne myśli i kompletnie nie jestem pewien, czy, czy to jest moja droga. Mówię, pierwszym znakiem powołania, no to jest to, że jesteś zaprzyjaźniony z Jezusem, to jest jasne, ale z takich szczegółowych znaków jest to, że się taka myśl pojawia. Bo to nie jest myśl, to nie jest naturalna myśl, to jest nadprzyrodzona myśl. Bo naturalną myślą jest to, co mnie od dzieciństwa, że tak powiem, atakowało, marzenie o małżeństwie i rodzinie. To jest to pierwsze podstawowe powołanie. To jest myśl naturalna. Więc do małżeństwa i rodziny powołanie musi, nie musi mi Bóg podpowiadać, bo to mają wszyscy. Natomiast Bóg mi podpowiada tylko wtedy, kiedy mam jakieś powołanie wyjątkowe. Więc sama myśl, że jeśli taka się pojawia, tym bardziej, jeśli ja, ja nie, nie, nie podoba się ta myśl, ale się pojawia, to jest znak, że Bóg mi to podpowiada. No to prosty znak. Ode mnie by to nie wychodziło. To nie jest coś spontanicznego, spontaniczne tęskno to za małżeństwem i rodziną. I natomiast jak się jakaś niespontaniczna myśl pojawia, właśnie dla mężczyzn, powiedzmy kapłaństwo, czy dla dziewcząt, życie konsekrowane, to jest już bardzo poważny znak powołania, że Bóg coś nam pokłada wyjątkowego, że się trzeba to zweryfikować. Poszukać innych znaków no i, i, i odważyć się wejść do grupy formacyjnej, żeby zobaczyć, czy ja dorastam, żeby zostać księdzem czy siostrą zakonną, to trzeba dwa warunki spełnić. Odkryć powołanie i na tyle pracować nad sobą, dorastać do wielkiej miłości, inaczej, o tym po przerwie, żeby to powołanie móc zrealizować. Bo każde powołanie jest do wielkiej miłości. Ale więcej nie powiem, to jest sprawa, więc minęła woli. Tutaj pytanie, tak? Nie. Kto chciał? Następne? Proszę Księdze. bardzo. Najpierw, najpierw dziewczęta. Proszę bardzo powiedział o tym, że każdy jest powołany do, do bycia w małżeństwie. Co z osobami wszystkimi, które e, są samotne, których coraz więcej... Oj, już się wyjaśniam. Pyta. Bardzo ważne pytanie. I, e, jak one mają zeznać swoje powołanie? Czy istnieje powołanie też do bycia samotnym? Nie. Samotne? Od razu ja mówię, ja, że nie. Jak... nie. ma powołania do bycia samotnym, nie ma powołania do bycia singlem, bo Bóg pierwszy mówi, że nie się człowiek samemu, więc gdyby kogoś Bóg powołał do bycia singlem samotnym, Bóg byłby okrutny wiedziałby, że powołuje do zła. To, jest, nie, to nie jest możliwe. W związku z tym, tu trzeba różnić dwie rzeczy. Yy, nikt nie z powołany do życia z do bycia samotnym. Po drugie, dramatem jest, jeśli ktoś myśli, że jest do tego powołany. Yy, to jest dramat, jeśli to, ktoś myśli, że to jest pomysł Boga na jego życie czy jej, yy, że ma być ani w małżeństwie, ani w kawłaństwie, ani w życiu wspólnotowym, czy nawet w sytuacjach świeckich tam jest niemal indywidualne życie. Ale, ale zaraz wyjaśnię różnicę między singlem, a tymi, tymi formami. Więc dramatem jest, jeśli ktoś z, z ochrzczonych wmawia sobie, że jest powołany do bycia singlem. Zwykle to sobie wmawiają mężczyźni, no bo łatwiej nam mężczyznom zagłuszyć w sobie bycie powołanym do więzi, do miłości, niż kobietom, dziewczyną i kobietom. Z tysięcy powodów, o których już mówiłem między innymi. Więc to, to grozi bardziej mężczyznom. A którym mężczyznom? Którzy nie potrafią kochać, są uzależnieni od mamusi, i są niezdolni do wielkiej miłości, do decyzji na same życie. Zwykle mam synki. Jeden z takich mężczyzn teraz po trzydziestce, którego tak, powiem, trochę próbowałem prowadzić, ale nie powiem więcej, bo świat jest mały, ale nie z Waszej grupy na pewno Więc zapewniam. Otóż on powiedział mi kiedyś, że księdza to jest moja ósma dziewczyna, no i Wszystkie miałem fajne, bo on dla mnie jest w grupach takich formacyjnych, był lata zaangażowany, same fajne spotykał. mówi, ale tatu rzeczywiście, sam ksiądz widzi, to jest niezwykła. On tam mu po swojemu, ale dokładnie ta treść. Zachwycam się nią, ale proszę księdza, no teraz po pół, chyba tam było, osiem, dziewięć miesięcy już tak byli blisko siebie. A on powiedział, ale to chyba jednak nie ta, którą mi Bóg wyznacza. Ja facet, Bóg ci nikogo nie wyznacza. Bo ślub byłby nieważny z winy Boga. Ślub jest to wtedy ważny, kiedy ty i ona powiedzcie się z własnej decyzji, a nie, że Bóg komuś kogoś wyznaczył. Bóg nikomu nie wyznacza małżonka. Bóg tylko podpada kryteria, kogo wybrać. Kryteria. Wybierz kogoś, kto, kto potrafi pełnić przysięgę małżeńską, nikogo innego. Natomiast kto to ma być, to ty decydujesz i na twoją odpowiedzialność. Więc mówię, facet, Bóg ci nikogo nie wyznaczy. To ty decydujesz, ty, czy, czy ta dziewczyna, czy inna, to będzie właśnie ta, którą wybierzesz na żonę, ta, którą pokowasz najbardziej na tej ziemi. O tym więcej po przerwie. To Ty decydujesz. A Ty, facet, nie jesteś w stanie zdecydować, bo mamusia cię, cię... Tobą opiekuje jak dzieckiem, kupuje Ci nawet koszulę, facet 30 parę lat. Mamusia Ci sprząta, mamusia Ci gotuje. Mamusia ma kiepską więź z mężem, który jest tam gdzieś na placówkach dyplomatycznych. Teraz już wrócił, no ale brak więzi pozostał. Więc zastępujesz mamusi trochę jej męża I, i tobie tak jest wygodnie. Nie potrafisz podjąć decyzji na całe życie i nie potrafisz pokochać mocno i, i uwolnić się od, od mamusi i wmawiasz, że to Bóg ci teraz ma wyznaczyć żonę, no czy ci nigdy nie wyznaczył, bo, bo nie wyznaczy. Bo Bóg jest miłością, a nie ani przymus, przymusicielem. Wręcz ślub byłby nieważny, to z winy Boga. Jeżeli ktoś z Was by zawarł małżeństwo, bo Bóg mi tak wyznaczył na no drugą stronę, to zgłoszcie się do sądu biskupiego i sąd biskupiego uzna nieważność małżeństwa z winy Boga. Zastosowanie, bo ślub jest ważny, podkreślam, kiedy ona i on siebie dobrowolnie wybierają. Nikt, ani rodzice, ani przyszli teściowie, ani nikt, ani babcia, ani Bóg nie namawia mnie do tego. To jest moja autonomiczna decyzja. A więc to jest dramat, kiedy ktoś sobie wmawia, że z powołem bycia singlem, ale wmawia sobie dlatego, że nie do miłości. Czy nie dorosła. Natomiast y, drugi dramat, ale, i tu jest dramat moralny też. Natomiast drugi dramat egzystencjalny, już niemoralny, jest u tych, którzy zostają sami, bo nie, bo nie znajdują odpowiednio dojrzałej osoby drugiej płci. To częściej dziewczęta i kobiety. Im bardziej mamy, im więcej mamy niedojrzałych mężczyzn, niezdolnych do wielkiej miłości i decyzji, tym więcej jest kobiet, które zostają same. Ale te kobiety są niczemu niewinne, bo one wiedzą. Ja nie jestem do bycia z singielką, jestem ponad do swej rodziny, tego pragnę, bez tego nie będę w pełni szczęśliwa na tej ziemi. No ale się nie zwiążę z byle kim, bo byłabym samobójczynią. No to zostaje mi życie e, samotne, w tym sensie formalnym przynajmniej, z braku kandydata na moim poziomie. No to jest Brak kandydata na moim poziomie, ale to, ale, ale to nie jest moja wina. To jest wina... To jest wina tych kandydatów hipotetycznych, którzy nie się do mojej więzi. I też uwaga, ostatni element i będzie przerwa. Ktoś powie, no to ksiądz też jest singlem. Mi siostra Oliwia i ksiądz Paweł też jesteście singlem. Nie. Bo single to jest ktoś, teraz będzie definicja singla, single to jest ktoś, kto się nie zobowiązuje do miłości na całe życie. To jest single. Single to, to jest ktoś, kto się nie zobowiązuje do miłości na całe życie, ja się zobowiązałem małżonkowie się zobowiązują do miłości na całe życie, Jak ksiądz się do miłości na całe życie, być świadkiem miłości, kochać ludzi, do których Jezus mnie posyła, do końca, do ostatniej chwili, jak Jan Paweł II, i siostry, czy inne osoby konsekrowane, zobowiązują się do bycia z miłością we wspólnocie i do tych osób, do których wspólnota pośle. Więc ja się zobowiązuję do miłości na całe życie. To jest różnica, czy jestem single czy nie. I teraz wracając do tego młodego mężczyzny, którego nazwałem facetem ze złośliwości. Yy, powiedziałem, yy, otóż on by się księdza, ale ja też, ja działam pięknie w ruchach yy, tam różnych a, y, akademickich, nie powiem więcej, bo poświaty ja, jest mały, ja też jestem wolontariuszem, tylko zupełnie gdzie indziej. Ale naprawdę jestem gdzie indziej, naprawdę. Też jestem, a ja mówię, facet, ale wolontariat to nie jest, przepraszam, że nie jest wolontariat to nie jest zobowiązanie do wielkiej miłości na zawsze. W każdym momencie się możesz wycofać, masz prawo. Masz prawo nie wstać i nie pójść na to spotkanie, czy nie zrobić tego czwartego, zadzwonić, wycofuję się. Jak ksiądz, się nie ma prawa wycofać. Osoba konsekrowana się nie ma prawa wycofać. Małżonek, mąż i rodzic, czy żona i mama, nie ma prawa się wycofać. To jest ta różnica, facet. Ty jesteś, jeżeli ktoś z Was by poprzestał tylko na wolontariacie, to przegrywacie życie, przynajmniej doczesne. Może być zbawieni, nawet święci, ale to nie będzie pełna radość na tej ziemi, bo pełna radość jest tylko z powiązania do miłości wielkiej na zawsze. Do miłości wielkiej na zawsze. ktoś mi powie? To jest ostatnia myśl, a że Księdza są tacy misjonarze, którzy zrezygnowali z małżeństwa rodziny, nie stali się ani księżmi, ani siostrami zakonnymi, osobami konsekrowanymi, a fantastycznie działali na misjach. Na przykład jako lekarz, ale nie łączył tego z żoną, i dziećmi czy jakoś, jakiś wielki naukowiec, który się poświęcił. To są sytuacje jednostkowe, wyjątkowe. I u nich może być, oni rzeczywiście kochali wielką miłością do śmierci. Tak, to, ale to są wyjątki. O wyjątkach nie ma zasad. Nie pytajcie mnie na temat wyjątków, bo nie odpowiem. Jeżeli ktoś z Was powie, ale ja czuję, że jestem takim wyjątkiem, to przyjdź do mnie, rozmawiam cztery oczy. Ale to Tobie mogę powiedzieć, że rzeczywiście z tych znaków wynika, że jesteś tą sytuacją wyjątkową jedną na sto milionów. I to mogę Ci przyznać, czytając z Tobą znaki. Natomiast, ale nie powiem to grupie bo o wyjątkach nie ma zasad. Zasady są natomiast tak. Każdy z nas tu obecnych, a wyjątki są raz na nie wiem ile milionów, każdy z nas tu obecnych potrafię wymienić tam kilka nazwisk tych wielkich misjonarzy, którzy nie byli ani małżonkami, ani duchownymi, ani konsekrowanymi. I to jest parę, parę nazwisk na, na całą historię Kościoła, jeśli dobrze liczę, tych wielkich, którzy do śmierci na przykład w ramach misji nie są to mi już okazywali, a to są zupełne wyjątki. Być może w tej grupie też jest taki wyjątek, ale to w cztery oczy. Natomiast wszyscy jesteśmy powołani oprócz wolontariatu do wielkiej miłości do śmierci w małżeńskiej rodzinie, lub w kapłaństwie, lub w życiu konsekrowanym. Ale więcej po przerwie. Jesteśmy bardzo punktualni. Krzysztof Paweł powie, ile będzie przerwy. Ale.